Rozdział piąty. Nefi odłącza się ze swoimi zwolennikami od Lamana i Lemuela i ich zwolenników. Przestrzegają prawa Mojżesza i budują świątynie. Lamanici przeklęci ciemną skórą z racji swojej niegodziwości. Mają być dyscypliną dla Nefitów, aby pobudzać ich do przypomnienia sobie o Panu. Oto ja, Nefi, modliłem się wiele do Pana, mego Boga, ze względu na gniew moich braci, Mimo to ich gniew przybierał na sile Że nawet chcieli odebrać mi życie I szemrali przeciwko mnie mówiąc Nasz młody brat umyślił sobie panować nad nami Doświadczyliśmy już wiele z jego powodu Zabijmy go więc, aby nam nie dokuczał więcej swoimi napomnieniami nie pozwolimy, aby był naszym panującym, gdyż panowanie nad tym ludem należy do nas, starszych braci. I nie piszę na tych płytach wszystkiego, co szemrali przeciwko mnie, bo wystarcza, gdy powiem, że chcieli odebrać mi życie. I stało się, że Pan ostrzegł mnie, abym ja, Nefi, odłączył się od nich i uszedł w puszczę razem ze wszystkimi, którzy by chcieli pójść ze mną. Stało się więc, że ja, Nefi, zabrałem swoją rodzinę, także Zorama i jego rodzinę, Sama, mojego starszego brata i jego rodzinę, Jakuba i Józefa, moich młodszych braci, jak również moje siostry i wszystkich tych, którzy chcieli pójść ze mną. I wszyscy oni wierzyli w ostrzeżenia i objawienia Boga, dawali mi więc posłuch. I zabraliśmy nasze namioty oraz wszystko, co mogliśmy wziąć ze sobą i wędrowaliśmy w puszczy przez wiele dni. I po wielu dniach wędrówki rozbiliśmy nasze namioty. I ci, którzy byli ze mną, chcieli, abyśmy nadali temu miejscu nazwę Nefi. Nazwaliśmy je więc Nefi. I wszyscy oni zdecydowali, aby nazywać się Nefitami. I przestrzegaliśmy pilnie we wszystkim wyroków, ustaw i przykazań Pana według prawa Mojżesza. Pan był z nami i szczęścił nam bardzo, gdyż siejąc ziarno, zbieraliśmy obfite plony. I zaczęliśmy hodować owce, bydło oraz wszelkie inne zwierzęta. I ja, Nefi, zabrałem także ze sobą wyryte na mosiężnych płytach kroniki i kule, czyli busole, którą, jak już pisałem, Pan przygotował dla mojego ojca. I zaczęło nam się bardzo dobrze powodzić i staliśmy się liczni w kraju. I ja, Nefi, na wzór miecza Labana zrobiłem wiele mieczów, abyśmy nie zostali zgładzeni, jeśli by ci, którzy byli teraz nazywani Lamanitami, napadli na nas, gdyż znałem ich nienawiść do mnie, moich dzieci i tych, którzy nazwali się po mnie i uczyłem moich, jak wznosić budynki, jak w różny sposób obrabiać drzewo, żelazo, miedź, mosiąc, stal, złoto, srebro oraz cenne metale, których było mnóstwo. Ja, Nefi, zbudowałem świątynię na wzór świątyni Salomona, ale bez tak wielu drogocennych rzeczy, gdyż nie znaleźliśmy ich na tej ziemi. Dlatego ta świątynia nie mogła być jak świątynia Salomona, lecz sposób budowy był na wzór świątyni Salomona, i jej wykonanie było misterne. I ja, Nefi, nakłaniałem moich, aby byli pracowici i aby doskonalili się w ręcznej pracy. I stało się, że chcieli, abym został ich królem. I jakkolwiek ja, Nefi, pragnąłem, aby nie mieli żadnego króla, jednakże uczyniłem im według tego, co było w mojej mocy. I spełniły się słowa Pana do moich braci, Gdzież powiedział, że stanę się ich panującym i nauczycielem. Byłem więc ich panującym i nauczycielem według nakazów Pana, aż do czasu, gdy chcieli mi odebrać życie. I spełniły się słowa Pana, które mi powiedział, jeśli nie dadzą posłuchu Twoim słowom, zostaną odsunięci od Pana. I oto zostali oni od Niego odsunięci. I doświadczył ich srogim przekleństwem z racji ich niegodziwości, bo znieczulili swe serca przeciwko Panu, że stały się one niczym głaz. Dlatego jak byli biali, piękni i mili dla oka, aby nie byli pokusą dla naszych, Pan Bóg spowodował, że ich skóra stała się ciemna. Tak powiedział Pan Bóg. Spowoduje, że będą wstrętni dla Twoich, jeśli się nie nawrócą, odstępując od nieprawości. I przeklęci będą potomkowie tego, który przyłączy się do ich potomstwa. Będą przeklęci tym samym przekleństwem. Pan powiedział to i tak się stało. I z racji przekleństwa, które na nich spadło, stali się próżnującym ludem, pełnym chytrości i złych zamiarów, polującym na zwierzęta puszczy. I Pan Bóg powiedział mi. Będą oni dyscypliną dla Twojego potomstwa, aby pobudzić ich do przypomnienia sobie o mnie. I jeśli Twoi potomkowie zapomną o mnie i nie będą posłuszni moim słowom, będą przez nich karani aż do zagłady. I stało się, że ja, Nefi, wyświęciłem Jakuba i Józefa na kapłanów i nauczycieli mojego ludu i żyliśmy szczęśliwie i upłynęło trzydzieści lat od czasu, gdy opuściliśmy Jerozolimę ja, Nefi, zapisywałem dzieje mojego ludu do tego czasu na płytach, które sam sporządziłem. I stało się, że Pan Bóg powiedział mi, Przygotuj inne płyty i dla pożytku Twojego ludu zapisz na nich wiele z tego, co jest dobre w moich oczach. Będąc więc posłuszny przykazaniom Pana, ja, Nefi, przygotowałem płyty, na których teraz piszę. I zapiszałem na nich to, co jest miłe Bogu. I jeśli to, co pochodzi od Boga, jest miłe moim... Także to, co zapisuję na tych płytach, będzie im miłe. Jeśli będą chcieli poznać szczegóły z naszych dziejów, muszą tego szukać na moich drugich płytach. A teraz wystarcza, że powiem, że upłynęło 40 lat i już zaczęły się walki i wojny z naszymi braćmi.